Kart historii Obcy z Park Forestal 10 marca 2004 roku inżynier German Pereira z Concepcion w Chile, fotograf amator, który w tym okresie pracował w stolicy kraju Santiago, udał się do Park Forestal, gdzie zamierzał wykonać kilka zdjęć. Na jednym z nich, wykonanym około 17.40 w pobliżu tamtejszego muzeum, oprócz patrolu konnych karabinierów, Pereira odkrył coś jeszcze. Jak się okazało, zdjęcie to nie tylko wywołało żywą dyskusję wokół uwiecznionej na nim nieziemskiej postaci, ale dzięki internetowi zostało także unieśmiertelnione jako definitywny dowód na to, że kosmici odwiedzają naszą planetę. Prawda jest być może znacznie bardziej przyziemna, Mimo to zdjęcie, na którym widać przemarsz szczupły, niskiej istoty, pomiędzy dwoma konnymi funkcjonariuszami, szybko trafiło do mediów, a następnie do internetu. Jego popularność na pierwszy rzut oka nie dziwi, gdyż nieczęsto zdarzają się fotografie, mające przedstawiać niezidentyfikowane humanoidy, które nie tylko nie są fałszerstwami, ale przedstawiają coś co przy pobieżnej wzrokowej analizie wydaje się być rzeczywiście jawnym dowodem na to, że stworzenia nie z tego świata przemierzają parkowe alejki w Santiago. Pereira, dziwną postać na zdjęciu, odkrył następnego dnia po wizycie w parku. Wkrótce potem dostało się ono w ręce organizacji zajmujących się zjawiskami niewyjaśnionymi i jak się okazało, mającymi różne cele. Jako pierwsi w jego posiadanie weszli członkowie IIEE, Czyli Instytutu do Spraw Badań i Studiów nad Egzobiologią. Jednakże to bardziej medialna grupa CIFAE, czyli Towarzystwo do Spraw Badań nad Zjawiskami Powietrznymi, przyczyniła się do rozpropagowania tego tematu. Warto wspomnieć jednak o dwóch rzeczach, mogących wpływać na taki, a nie inny odbiór zdjęcia z Santiago. Po pierwsze, pamiętać należy o tym, że karłowate istoty stanowią część folkloru wielu krajów Ameryki Południowej. I okazjonalnie w tamtejszych mediach znaleźć możemy relacje o obserwacjach skrzatów czy gnomów, których wiarygodności nie należy komentować. Drugą kwestią związaną z wiarą w legendarne stworzenia jest przypadek, który miał miejsce w Chile w roku 2002 i wywołał podobną medialną reakcję, a u niektórych niewątpliwe skojarzenia z przypadkiem z Santiago. Wedle tej historii w październiku tego roku w koncepcjon, rodzinnym mieście autora zdjęcia z Park Forestal, Pewna rodzina natknęła się na niezwykłą, lekko niedomagającą istotę o różowej skórze mierzącą zaledwie 7 cm wzrostu. Według relacji rzekomego miniaturowego humanoida znalazło w lesie jedno z dzieci, po czym został on przygarnięty przez rodzinę żyjąc jeszcze przez kilka dni. Po śmierci ciało stworzonka uległo szybkiej mumifikacji co nie ułatwiło zadania naukowcom starającym się ustalić jego prawdziwą tożsamość. Wkrótce jednak pojawiły się głosy, że w grę wchodzić może zdeformowany płód gryzonia, choć te wyjaśnienia nie przekonały wielu zwolenników bardziej tajemniczego pochodzenia istoty. W przypadku zdjęcia inżyniera Pereiry od razu pojawiło się wiele spekulacji. Kiedy ustalono, że zdjęcie nie było w jakikolwiek sposób modyfikowane, ruszyła maszyna komentarzy, których autorzy próbowali odgadnąć, co tak naprawdę wdarło się w kadr inżyniera. Duch, skrzat, dziecko, gałąź, obcy czy inne mniej lub bardziej tajemne stworzenie. Pojawiło się także wiele innych wziętych z powietrza twierdzeń, Mówiących m.in. o wpływie, jak i domniemana istota wywrzeć miała na jednego z policyjnych koni. Głównym problemem pozostawało to, że nikt tego dnia nie zauważył w parku podobnej istoty. Znacznie bardziej chłodne analizy, Pojawiały się jednak z mniejszą pompą. Według ustaleń grupy IIEE za powstanie anormalnego wizerunku na zdjęciu Perejry odpowiadać miało coś bardziej przyziemnego. Według nich na poruszonym zdjęciu, które przedstawiać miało pozaziemskiego spacerowicza, uchwycony został tak naprawdę pies. Choć nie przekonuje to zapewne tych, którzy wierzą, że w krem wchodzi tu coś więcej, w tym przypadku języczkiem uwagi jest także ludzki mózg i jego zdolność do interpretowania obrazów. Kluczem do interpretacji zdjęcia może być tu fakt, że autor poruszył aparatem w czasie jego wykonywania. W ten sposób pies, który przechodził między dwoma konnymi policjantami, jak udało się ustalić niektórym analitykom, w wyniku pewnego zbiegu okoliczności przybrał humanoidalną postać. Co więcej, przywodząco na myśl najbardziej rozpowszechniony w kulturze wizerunek istoty posasiemskiej. Czynnik kulturalny, podobnie jak psychologiczny, odegrał zatem w interpretacji tego obrazu niemałą rolę. Problem tkwi w zjawisku powszechnym, ale wciąż marginalizowanym, jakim jest parajdolia, czyli mówiąc krótko, niekontrolowana zdolność dopatrywania się w przypadkowych obiektach stanych kształtów. Prostym i częstym przykładem mogą być tu twarze czy święte wizerunki, których świadkowie dopatrzyli się w naciekach, słojach drzew i wielu tym podobnych. Choć parajdolia jest zjawiskiem powszechnym, nadal pozostaje nieco w cieniu. Podobnie może być w przypadku istoty z Park Forestal, gdzie w nieco zniekształconym wizerunku psa nasz umysł dopatruje się karła z przerośniętą głową. Dopiero gdy skoncentrujemy się na innych cechach jego wyglądu, uświadomimy sobie, że to jednak możliwe. Jakie płyną wnioski z tego przypadku? Pierwszy z nich potwierdza mądrość, że im dalej w las, tym więcej drzew. Wraz z rozwojem internetu i fotografii cyfrowej pojawiło się wiele innych zdjęć mających przedstawiać domniemane istoty pozaziemskie, dla których internet stał się doskonałą siłą napędową. Kwestie ich wiarygodności najlepiej pominąć. Druga sprawa to niewątpliwie parejdolia, która w przypadku zdjęcia Pereiry doskonale ilustruje nam, jak głęboko w naszej kulturze i świadomości zakorzenił się już wizerunek potencjalnego przybysza z kosmosu. Racjonalne wyjaśnienie wizerunku obcego na zdjęciu z Chile z pewnością nie przekona wszystkich, którzy będą chcieli dopatrzyć się w nim czegoś więcej. Trudno jednak uznać się za konkretny dowód, gdyż, jak mówi stara prawda, mocne twierdzenia wymagają równie mocnych dowodów. Opracowanie Portal Infra www.infra.org.pl Czytał Iwelios